przecież nie jest to łaska że żyjemy w czasie gdzie nie musimy być zdani na jakiś pojawiających się od czasu do czasu wybawicieli z naszego losu jak czytamy te historie, szczególnie w Księdze Sędziów o tych całych latach nieraz 20, 40 lat czytaliśmy gdzie nie ma wybawiciela nie ma ratunku jest źle sytuacja jest tak tragiczna że w zasadzie trudno jest liczyć, że cokolwiek się może zmienić ziemia jest pod okupacją nie ma w kraju broni nie ma wojska nie ma szans, żeby cokolwiek mogło się zmienić. Gdzieś ludzie zaczynają płakać się swojej rozpacze, gdzieś szukać Boga w swym strachu, co będzie dalej. I mija rok, drugi, trzeci, nieraz dziesiątki lat. I nic się nie zmienia. Życie upływa w takim poczuciu klęski, w takim poczuciu niemożności, zmiany czegokolwiek Bez silności, aż w końcu Bóg się umiłuje nad swoim ludem i pośle im wyzwoli wyratuje ich czy nie myślicie, że jesteśmy w lepszej sytuacji gdzie nie musimy czekać na jakiś czas, kiedy ktoś się pojawi kiedy w końcu Bóg się nad nami zmiłuje gdy będziemy Go wołać Albo też jak w tym całym starotestamentowym przymierzu tego właśnie przekazywania tej posługi kapłańskiej z ojca na syna, z tego rodu Arona. I byli, byli tacy kapłani, którzy faktycznie byli kapłanami, którzy wiernie głosili Słowo Boże, nauczali wiernie, w przybytku sprawowali swoją służbę, ale iluż takich było kapłanów, którzy, jak ci właśnie synowie Heliego, którzy w tym urzędzie dopatrywali się y, jakichś prywatnych interesów. Iluż takich kapłanów było, którzy nauczali ludzi jakiś bzdur, bo wiedzieli, że ludzie chcą tego słuchać. Dali im to, co chcieli. Mówili im o jakichś dobrych rzeczach, kiedy zbliżała się katastrofa, kiedy było zagrożenie i trzeba było ludzi wzywać do tego, żeby się przygotowywali. Oni im mówili, że wszystko będzie dobrze, że nie ma się czego bać, że będzie, Bóg będzie błogosławił, bo są Jego ludem. Iluż takich było kapłanów, którzy niewiernie sprawowali swoją służbę. Iluż to proroków, Mówi o takich kapłanach, którzy patrzyli tylko z kogo, by złupić skórę. Jak tylko dorobić się na, na tej ludzkiej pobożności i religijności. Czyż nie jest to łaska, że nie mamy takich kapłanów dzisiaj? Takich pośredników, że, że nie musimy przystępować do Boga przez człowieka, który może i się dobrze prezentuje. Ale co on tam wyrabia w swoim życiu? Zamknięty gdzieś tam za jakimiś murami swojego, swojej plebanii, czy swojego jakiegoś tam domu i coś tam robi. Tutaj ładnie mówi, tak tego tak wygląda święcie. Ale czy to faktycznie przez niego możemy dość, dość, dość dostać się do Boga? Albo co gorsza, faktycznie tam wiemy, że on w tygodniu to w karty gra i ogląda jakieś durne filmy i marnuje swe życie w jakiejś kłopotach, ale w niedzielę staje w swoich pobożnych ubrankach i tutaj taki nasz pośrednik. Czyż nie jest to łaska, że nie mamy takich pośredników? W osobie upadłych ludzi, którzy mogą, niektórzy być całkiem, całkiem,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 Takiego mamy pośrednika, takiego mamy arcykapłana, takiego mamy wstawiennika, który się nie męczy, nie ustaje. Takiego, który nie jest dzisiaj gorliwy, a jutro już osłabł w swej gorliwości i już zajął się innymi rzeczami. Ale takiego, który nieustannie w swej doskonałości pośredniczy między nami a Bogiem złożywszy raz na zawsze doskonałą ofiarę i dzisiaj w każdym czasie w każdym miejscu każda dusza, która pragnie ratunku, pragnie zbawienia może przyjść może skrusza przyjść i wołać Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. ratuj mnie daj mi tego zbawienia, o którym mówi ten Jezus Dzisiaj nie trzeba czekać na jakiś szczególny czas, na jakąś szczególną okazję, na jakieś szczególne wydarzenie, ale to zbawienie, czytamy, jest dostępne nieustannie dla każdego. Oto dzisiaj Słowo Boże mówi, jest dzień łaski, oto dzisiaj dzień zbawienia. Dzisiaj możesz przyjść, dzisiaj możesz wołać do Niego i doświadczyć Jego łaski. Dzisiaj możesz przyjść ze swoimi grzechami Nie musisz czekać na jakiś Szczególny dzień w roku Ale możesz przyjść dzisiaj Z tym wszystkim Co Cię brudzi Co Cię kala Co czyni Cię niegodnym Boga Możesz z tym wszystkim przyjść I wyznać to Jemu Prosić Go o przebaczenie Prosić Go o oczyszczenie Jego krew ma moc oczyścić Cię od wszelkiej nieprawości zmazać wszelki Twój grzech dać Ci wolność i radość z przebaczenia Twych grzechów, dać Ci pokój z Bogiem i przystęp do tronu Bożego, do obecności Bożej. To wszystko dzięki temu, że mamy pośrednika, który nieustannie oręduje za nami i którego służba jest doskonałą służbą, bez skazy. Nie musimy się obawiać, że On dzisiaj zrobi to, co zrobił wczoraj, on zawsze jest ten sam wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki nie zmienia się także to wielka łaska bracia, siostry że takiego mamy arcykapłana że takiego mamy pośrednika że mamy takie zbawienie że każdego dnia możemy korzystać i pić z tych zdrowych zbawienia Pan Jezus pozostawił nam tę pamiątkę swojego cierpienia i swojej śmierci Abyśmy wspominali ten czas Jego męki, Jego cierpienia, Jego oddania życia za nas. Ale też kiedy to czynimy, wciąż zwiastujemy. To dzisiaj zwiastujemy, że dzisiaj jest zbawienie w Chrystusie, dlatego że On umarł tyle lat temu. To zbawienie jest dzisiaj, dla nas, teraz, tutaj i w każdym miejscu, gdzie to jest zwiastowane. Dlatego.